Zaczyna się nie od początku, zaczyna się dużo wcześniej. Nie wiadomo, kiedy jest początek. zaczyna się nie nie wiadomo też, czy istnieje koniec. Najczęściej umawiamy się, że istnieje, żeby nie stwarzać dodatkowych kłopotów, ale i tak potem okazuje się, że nie był to ten moment, który wytypowaliśmy. Kiedy żegnałem się w 1900, którymś tam roku, z pełną kobietą, musiałem poczekać na początek, wyjeżdżałem dokąd tam. Trwało już coś, o czym nie wiedziałem. Musiałem poczekać na początek, żeby się o tym dowiedzieć. Innym razem początek ominął mnie z daleka i skończyło się coś, co mogłoby się wydarzyć. Zobaczyłem sam koniec, nie znając początku, nie mogąc go sobie nawet wyobrazić. Zanim chciałbym bo zobaczyłem sam koniec nie znam początku nie mogłem sobie i wyobrazić. Kiedy wracałem w 1900, którymś tam roku, wracałem już tylko w to samo miejsce. Wprawdzie nie wiedziałem jeszcze, czy to taki sam, ale na pewno już nie taki sam. Witaj znowu w tym samym miejscu. Widzę, że nic się tu nie zmieniło przez ten czas. Ten sam dworzec, ten sam bar, ten sam chodnik. Nawet nie przeprowadzono remontu obiecanego tak dawno tym zmęczonym murom. A więc wszystko po staremu. A nasi znajomi. Moi dawni przyjaciele nie wiedzą jeszcze, że przyjechałem. Nie wiedzą, prawda? Będą się dowiadywać, jeden od drugiego. I nie wszyscy tak od razu uwierzą. Ale w końcu wszyscy po kolei zobaczą mnie na własne oczy. W tym samym miejscu, co kiedyś. I obok tej samej kobiety. Ty przyglądasz mi się najdłużej, bo pierwsza mnie zobaczyłaś. Inni będą już lepiej przygotowani. Już będą wiedzieć o mnie coś nowego, i przy spotkaniu ze mną będą wypatrywać tylko potwierdzenia czegoś, o czym już słyszeli wcześniej. Tak jak ja szukał w Tobie kogoś, o kim myślałem, zanim Cię zobaczyłem. Widzę, że u Ciebie nic się nie zmieniło, chociaż zmieniło się wszystko. Widzę, że nic się nie zmieniło tylko dlatego, żeby odwdzięczono mi się tym samym, ponieważ ja też chciałbym być takim jak dawniej. Jak widzisz, u mnie nic się nie zmieniło. Ciągle jestem tym samym człowiekiem. Jakbym wyszedł tylko na chwilę załatwić coś niesłychanie ważnego. Coś, co okazało się być czymś mało ważnym. A potem jednak ważnym, aż do czasu, kiedy stanie się czymś zupełnie nieistotnym. Tak jak nieistotne stały się wszystkie krzywdy wyrządzone nam kiedyś przez przyjaciół. Krzywdy, których poprzysięgliśmy nigdy nie zapomnieć. Tak bolesne kiedyś służą teraz do podtrzymywania rozmowy, jako ciekawa anegdota sprzed lat. Nie wiadomo już, czy było tak naprawdę.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 W początku jest jeden klucz, lekki, prawie niezauważalny. Potem gromadzi się więcej rzeczy do pilnowania. Trzeba wstawić więc nowy zamek i od razu jest dwa razy więcej kluczy. Potem samochód. Krytka pocztowa, mały kluczyk, ale za to ciężki. Rodzice się starzeją i chcą, żeby do nich zaglądać. Wręczają klucze. Dzieci stają się dorosłe, ale traktują rodziców jak przyjaciół. Odwiedzaj! Jeśli nas nie będzie, czuj się jak u siebie, masz przecież klucze. Gdyby jeszcze sąsiedzi, wyjeżdżając na wakacje, poprosili mnie o podlewanie ich kwiatów, byłoby mi naprawdę ciężko. które klucze stają się wielkim ciężarem. Są o wiele cięższe niż domy, do odwielania których służą. do otwierania, których służą. Niektóre klucze stają się wielkim ciężarem. Są o wiele cięższe niż domy do otwierania, których służą. Się nie zmieniło. Ciągle jestem tym samym człowiekiem. Jakbym wyszedł tylko na chwilę, a ty w tym czasie przygotowałaś mi klucz do swojego mieszkania, mam pewność, że widziałem już ten klucz, zanim kupiłaś nowy zamek do drzwi i że przeszedłem obok tego klucza w sklepie dawno temu, nie wiedząc że stanie się on dla mnie taki ważny, że jest wyprodukowany po to, aby spędzać wolny czas w kieszeni mojej marynarki. Na początku ktoś jest daleko. Potem idzie się w tamtą stronę. Jest coraz bliżej. Potem ja się go jest coraz dalej. A za to coraz bliżej jest ktoś inny, czekający w nowym miejscu. Na początku jest mało, a potem dużo. Na początku. Czasami najpierw dużo, potem mało. Na początku. Często wydaje się, że wiele nie okazuje się.